Proszę Państwa, tak, mogę już to powiedzieć. Nareszcie, nareszcie złapano ostatniego polskiego podcastera. Wolność mediów została zachowana. Już nikt nie będzie nadawał, nikt nie będzie mieszał, nikt nie będzie publikował. Bez zgody, bez zgody społeczeństwa. Tak, proszę Państwa, społeczeństwo zostało uratowane. Posłuchajcie naszego ukochanego premiera, co ma na ten temat do powiedzenia. Co ma do powiedzenia na temat polskiego podcastingu. Chciałbym, żeby w Polsce wprowadzono... Kastratę, może radykalną, ale ja nie sądzę, żeby byłby z takich indywiduów, takich kreatur, jak te przypadki, można zastosować termin człowiek. Jak premier słusznie zauważył, nie można, nie wolno, nawet nie powinniśmy dopuszczać do tego, aby coś takiego się ponownie wydarzyło. Dla państwa specjalnie otrzymaliśmy świeży materiał ze szturmu antyterrorystów. Posłuchajcie państwo sami, oglądnijcie to, co się stało. Wszystko zaczęło się dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, Proszę dzięki, dzięki, wielkiej dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, i to wszystko dzięki temu, że zakazali im na początku publikowania filmów, później publikowania dźwięków, później publikowania gazet. Zakazali im publikowania wszystkiego, co nie jest zgodne z tym, żeby człowiek mógł się dobrze wychowywać. Proszę Państwa, dzięki rządowi teraz każdy nowy uczeń dostanie implant TVM. Wszystkie materiały zostały wykorzystane bez zgody autorów oraz perfidnie zmanipulowane.